Nadeszła godzina ciężkiej próby. Próbie tej musimy sprostać. Dowieść, że BHK, BHK jesteśmy warci rodacy wobec całego narodu polskiego i wobec całego świata. Pragnę powtórzyć te nieśmiertelne słowa. BHK. Preko, preko. Nie twój, nie Masz tu liny, są w zodrębach Jeszcze chwilę, a wielka burza się rozpęta TWL, Słowa to są prawdziwe, dziwne, dziwne Słowa to są prawdziwe, How can I do the things I want to są What can I do? Słowa to są prawdziwe, Nadstawcie dobrze uszy Materiał zrobiony własnej inicjatywy. inicjatywy niedźwieg Nie Materiał legali, niedźwieg z własnej legali, niedźwieg legali, niedźwieg legali, niedźwieg legali, święta, święta, święta, święta, święta, święta